Dzień dobry. Jesteśmy w kolejnym dniu naszej fantastycznej wyprawy. W tej chwili, przyznam szczerze, nie stać mi na podniesienie e, mojego głosu. Mogę tylko mówić szeptem, gdyż moje słody głosowe są w fatalnym stanie. Nie, nie, to nie chodziło o to, żebyśmy żeśmy wyśpiewali północy jakieś pijackie pieśni po Marrakeszu. E, farmaceuta ostatniego wieczoru sprzedał mi jakieś tabletki, e, których instrukcja obsługi była po niemiecku. <grym> Zażyłem, a potem nie wiem, co się działo. <grym> Końcem końca obudziłem się jednak w naszym hotelu. to Wszystko poszło gładko. Ale do <laughs> rzeczy. Do rzeczy w każdym razie właśnie. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili w trasie na pustynię, na przepięknej przełęczy. Słońce dzieli się, dzieli się, dzieli się z nami swoją witaminą D. Nie zamarzamy, a troszkę jest troszkę zimno. I raczymy się bardzo dobrym śniadaniem. Jest generalnie fantastycznie. Milionej nocy Artur Romal nie umarł. Filip generalnie już stara się pokazać, że jest bardzo odpowiedzialny mężczyzną um, <śmiech> i zaimponować Beacie, na, znaczy na, na wypadek, gdyby akurat jednak Artur <śmiech> nie przeszkaduje kolej noty, tak. Tylko zabije <śmiech> swoją nie zabije. Z sierścią niby Nie ma tu niebezpiecznych zwierząt, ale nie Tak, ostatnio. Artur walczył z koczem. Podczas snu koc Artura zaatakował. Prawie udusił. <laughs> tak. Jak nie przyjdziesz do meritum, to będzie trzeba kasować. I był meritum. To bardzo dobre. No, że ten, że jedziemy w pięknym ja miejscu. właśnie, że. Aha, meritum jest taki, jeszcze raz, jeszcze raz powtórzę. I jedziemy generalnie w piękne miejsce na pustynię, żeby przeżyć wspaniałą przygodę w karawanie. Cztery dni nas czekają tej cudownej przygody. I jest fantastycznie. Ja myślę, że będą oszczędzał swój głos. Aرتasily not a shit but a gossip. the też się witamy Pierwszy dzień czterodniowej wycieczki Barnaba przed chwilą swoim kuszącym głosem na niskich falach próbował nam opowiedzieć o tym, co się działo dzisiaj rano i wczoraj, ale ze względu na to, że nie jest w stanie, nie był w stanie wczoraj kontrolować swoich odruchów, ruchów oraz innych czynności. Pierwsze dwie minuty nie były najlepsze. Zatem ja podsumuję to, co powiem. że Udajemy się na pustynię na cztery dni, ale żeby dojechać na pustynię trzeba przejechać przez góry, a o tej porze roku, jak jesteśmy, góry są ośnieżone, chociaż widać stąd yy, kawałek Pustyni albo jakichś takich piaszczystych różnych terenów Płasko po horyzont przed nami Za nami góry ośnieżone, atlas Przede mną przystojny ojciec, który został wczoraj ojcem Kusząca blondynka, kuszący szatyn z wielkim nosem Oraz jakaś hinduska W jakichś szalach Cyganka, cyganka nawet, no. w klapkach Cyganka prawdę powie Cyganka ręka, co, tu, co cyganka widzi na mojej ręce Gdzie mieszkam? I gdzie jest linia życia? Gdzie się kończy? Na dole mieszkasz gdzieś przy bardzo niebezpiecznej ulicy Musisz zawsze oglądać się za siebie I najlepiej, żebyś przed wyjściem z domu splunął trzy razy przez prawe ramię A co a propos naszej podróży, która będzie trwała cztery dni? No. A jakiej podróży? Tutaj widzę, że dzisiaj już się już twoja linia życia kończy Aha. Uważaj na... Wielbłądy Tak, jakieś no. widy niebezpieczne <laughs> Dziękuję bardzo Zatem jaki jest plan? Jedziemy dalej i witamy się w następnym wyjściu. Eid bin Hadou. Znajdujemy się gdzieś w środku Maroka, blisko granicy algierskiej i idziemy do takiego zamku. Do takiej, jesteśmy w takiej miejscowości i do takiego zamku, gdzie było kręcone kilka hollywoodzkich szmirowatych lub mniej filmów. Wiadomo, Hollywood słynie z tego, że komercja przelewa się gdzie może, ale czasem też kręcą dobre firmy gdzie kręcono Lawrence of Arabia, kręcono jakieś kawałki Star Warsów, kręcono dwa filmy o Jezusie i kilka innych pomniejszych filmów. W każdym razie jest to ulubione miejsce hollywoodzkich scenarzystów do kręcenia właśnie filmów w naturze arabskiej, w naturze tutaj pustynnej, w naturze afrykańskiej, która... Wiąże się właśnie z takim półpustynnym klimatem. To w zasadzie jest taka pustynia kamienista. Jest, jest pusto, jeśli chodzi o ludzi. Nie ma za dużo, ale mamy fajne budynki. Mamy fajne, jakby fajną taką właśnie tutejszą architekturę. Najwięcej no mamy chyba tutaj turystów niż autochtonów, którzy jak pisali w przewodniku raczej przyjeżdżają tutaj sezonowo, by pilnować sklepów, w których sprzedają różne ciekawe lub mniej interesujące rzeczy. Zatem wchodzimy na most, który dzieli to miasteczko na pół. Z jednej strony miasteczka właśnie jest ta góra, gdzie mamy na górze Zamczysko, a z drugiej strony jest taka mała miejscowość, która właśnie Elbin tak się nazywa. No i tak jak Wam mówiłem, na samym początku kręcono tutaj kilka filmów. I tak się zaczyna nasz pierwszy dzień. Jest to pierwszy dzień takiej wyprawy pustynnej, która będzie trwała kilka dni. Barnaba jest chory, Artur jest chory, Emilia czuje się dobrze, Beata czuje się dobrze, ja się czuję dobrze, więc ogólnie wycieczka jest zdrowa, jeśli chodzi o procentowy udział. No i cóż, ciężko Wam pisywać to wszystko, co widzę w tych podcastach, bo widoki są naprawdę ciekawe, interesujące i pustynne i kamieniste, ale że nie jest to wideokast, nie jest to film, nie jest to jakaś inna forma wideo wideopokazywania, to ciężko mi będzie to wszystko Wam na tyle dobrze opowiadać, bo wiecie, że jestem skromny, miły, sympatyczny, aczkolwiek czasem są problemy z opowiadaniem, no bo to, jak już wspomniałem, podcast, to tylko głos i musicie mi zaufać, że to, co widzę, to naprawdę jest ciekawe, warte zobaczenia i warte wrócenia tutaj albo przyjechania, bo tak jak kiedyś, nie wiem, słyszeliście, byli tacy słuchacze, którzy moim szlakiem podążyli w Stanach. Tutaj pozdrawiam Marcina i Agnieszkę. Um, zachęceni tym, co mówiłem. Pojechali, zobaczyli, powiedzieli fajny facet z niego, fajny podcast. Trzeba pojechać tam, gdzie on był i mówił, że fajnie, więc jesteśmy gdzieś właśnie w środku Maroka i uruchamiamy się do miejsca kultu. mój aparat, kilka zdjęć, wystarawiam się. Mimo wszystko tego, co, to, co mówiłem, że, że podcast to tylko głos. Postaram się troszeczkę zdjęć powrzucać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest nie tylko dla Orów Reliński i ja. Znaczy się. Idziemy. Jest chłodno. Jest godzina dziewiąta, może dziesiąta. Niebo niebieskie, ale taki chłód od gór, które przed chwilą przecięliśmy. No i idziemy. Powiem wam, jak wygląda sprawa na górze i tam, jak tam wyjdziemy. Dzisiejszy podcast tak jest dzisiejszy, dzisiejszy 20 minut. dla bezpieczeństwa. Natomiast ja będę swój głos oszczędzał mimo wszystko, bo mam nadzieję wy dobrze, wydobrzeć. Razem z berberami śpiewać przy ognisku różne pieśni berberyjskie. Ewentualnie Bytomskie, bo czuję się tutaj trochę w Bytomiu. Dlaczego? A no, tak, A właśnie przez to bo widzę piękną hałdę, jak z Bitumie. Ja się czuję jak doma. Jakbyś przyjechał dwa tysiące, tak, będzie tysiące, albo i więcej mil. I idź jak na śląsku. Dziękujemy. I gryfne działchy też są. A tak. Dwie na razie. Dziękujemy. Barnaba, swój hop ze Śląska. tak samo jak Skara, też ze śląska. Jesteśmy tutaj w tym Maroku już kilka dni, ale ciężko mi powiedzieć, może inaczej, ciężko mi się jakoś podcastowo na razie wpasować w to wszystko. Nie mogę złapać po prostu nastroju, rytmu. Nie to, że coś idzie źle, ale jest tyle ciekawych rzeczy, tyle rewelacyjnych rzeczy do zobaczenia, które ciężko opisać słowem. Wiem, pomimo tego, że już kilka odcinków było, przepraszam za to, co się dzieje, co było nie wiem jak to będzie w ogóle jak to wszystko się ułoży chciałbym, żeby wyszło jak najlepiej ale tak jak powiedziałem, nie mogę jakoś złapać rytmu żeby opowiedzieć to, co widzę nie to, że ciężko, ale nie wiem Panamskie podcasty też miały taki, taki długi hmm. rozpęd aczkolwiek zaraz po nocy w dżungli wylądowaliśmy na kanale panamskim i to od razu uderzyło nas ciekawością rewelacyjnością tego miejsca, a tutaj każde miejsce może nie jest rewelacyjne, ale jest, jest ciekawe, które warto jest zobaczenie opisania. I tak jak mówię, ciężko mi się już trzeci raz mówię w ciągu ostatnich trzech minut, niespełna, ciężko mi złapać rytmy i powiedzieć o tym, co się dzieje, ale, ale myślę, że tak to będzie. Troszeczkę chaotycznie, troszeczkę nie do końca składnie, może czasem bez słownika um, będę opowiadał to, co widzę. Czasem może za dużo opowiadam o tym, jak bym chciał opowiadać, ale ale, ale myślę, że będzie dobrze. Myślę, że to wszystko się ułoży. Ten sezon, jak już zauważyliście, jest e, turystyczny. W każdym razie w pierwszej części swojej będzie turystyczny. Potem pod koniec jesień postaramy się zrobić troszeczkę dokumentalnych form, o których wspominałem w zeszłym sezonie. Zobaczymy, czy się uda. W każdym razie bardzo, bardzo bym chciał zrobić coś, czego nie robiłem jeszcze. Ewentualnie coś... E, może robiłem, ale chciałem zrobić to lepiej, jeszcze ciekawiej, jeszcze, jeszcze jakby to powiedzieć trzeba postawić sobie jeszcze wyższe wymagania i żeby im sprostać o to chodzi, ale teraz Panama teraz Maroko potem skoczymy może, może jeszcze gdzieś, jeszcze mieliśmy krótką zajawkę z Polski a propos euro a teraz, teraz Maroko i, i jest naprawdę dobrze dużo pozdrowienia w tym roku, dużo oglądania myślę, że dość takiej Dawidziakowej ściemy do ściemnienia w podcaście nie tylko dla orów, które czasem uskuteczniam, ale to, to jest wszystko no, taka zgrywka, którą, którą, którą lubię czasem uskuteczniać, a teraz 100% prawdziwości, 100% poznawania, 100% przyjemności mówienia o tym, co się widzi. bez Bezbędny chyba słów czasem chociaż czasem, jak już mówię, ciężko opisać to, co widzę teraz tak jak widzę, za mną pustynia, na razie kamienista, jeszcze nie Sahara, ale dojeżdżamy do Sahary. Przede mną taka oaza, czyli to, to, to, to, to miasto, e, o którym mówiłem na samym początku, a nazwy już nie pomnę. Ym, nie za dużo, tak mniej więcej z kilometr długości, może z 200 metrów szerokości układa się wzdłuż rzeki. Rzeka dzieli, jak już wspomniałem, to miasto na dwie części. Z jednej strony jest taka część mieszkalna, a z drugiej tutaj właśnie ym, ta góra. No i na horyzoncie góry Atlas, czyli śnieg, czyli 3,5 tysiąca metrów. My byliśmy na wysokości jakieś 2-600, przyjeżdżaliśmy naszym samochodem terenowym. A żeby dojechać tutaj do tej miejscowości, to skróciliśmy sobie drogę o kilkanaście kilometrów i poprosiliśmy naszego przewodnika, żeby pojechał przez pustynię, bo wyśledziliśmy w mapach, że można. Troszkę częstwo, troszkę częstwo, ale było ciekawie. Widzieliśmy dzikie kozy, dzikie psy i różne inne dzikie plemiona. Tak to jest w tym Maroku, tak to jest w dzisiejszym dniu Zapraszam Was na następne wyjście Wejście w zasadzie Już prawie się wspiłem na tą górę Jestem może z 20-30 metrów pod, pod e, szczytem No i zobaczymy co dalej Mamy przejście przez rzekę I potem jedziemy dalej Jedziemy dalej do naszej miejscowości I kolejny podcast 20-minutowy Zobaczymy jak to będzie Zatem nie spodziewajcie się wielkich odcinków, ambitnych. Będę po prostu opowiadał, tak samo jak w Panamie, o tym, co widzę, o tym, jak to widzę i o tym, jak to wszystko wygląda. w kolejnym kanionie, w kolejnej e, dolinie. E, słychać rzeka Szumi. Wiatr wieje. 250 metrów z lewej strony, 250 metrów z prawej strony. E, what's the name of the place? E, no de Aha. Zatem znaczy to dolina po arabsku. Jesteśmy w połowie drogi do Zagory. Nasze jeepy stoją. Woda powolutku... Wspływa w kierunku, w kierunku, myślę, morza. To gdzieś te rzeki wszystkie do morza uciekną. Um, oczywiście będą zdjęcia, oczywiście będą filmy, oczywiście będą wrażenia naszej całej piątki. W każdym razie świetne miejsce, bardzo takie klimatyczne. Troszeczkę mi się kojarzy z Petrom Też taka ostra ściana, piaskowa, czerwona kolorystyka mm, i rzeczka płynąca, kanion w zasadzie w petrze jest troszeczkę węziej i, i nie, ma, nie ma rzeki ale jest równie, równie interesująco, ciekawie i sympatycznie spytamy się Emilii, która została okrzyknięta Fatimą zamówiła herbatę, chciałem się spytać tak z angielska, z angielska po prostu, how do you find this place? po angielsku? nie, po polsku Zatkało ją. Zatkało ją. Po prostu dziękujemy bardzo. Spytam się teraz Barnaby. Barnabo, jak Ci się podoba to miejsce? Fantastyczne. Tak? Jest urokliwe, ciche, spokojne, bajkowe. Jak z baśń jednej nocy wręcz. Dziękuję. Czyli to bardzo. musi być wejście do... Nie, dziękujemy. Dziękujemy. O, Dobrze. Spytamy o, się... się! Pytamy się Artura, albo nie, bo on przez nos mówi, to nie. Ładownie nie daje głosu, dziękuję tak. Tak. Tak. bardzo. <laughs> Chciałem powiedzieć, właśnie tak bajkowo, jak jednej z baśni tysiąca jednej nocy, gdyby nie to, że to jest Filip, który ten e, czyni z tej baśni taki delikatny koszmar. E, ale poza tym mamy nadzieję, że znajdziemy e, tajną e, bramę do groty Alibaby. Powiemy Sezamie, otwórz się i naszym oczom ukaże się e, jaskinia pełna skarbów. To chciałem sobie powiedzieć. Tak wyłączył? Nie, nagrywa się. <grywa> I właśnie w tej filiali animuje Emilię, robiąc jej zdjęcia i przytyki, że się nie myła. Gdzie jest w wodzie Elwim tuniła, ale z jej doje włosów, a wcześniej pytał się, czy miała mydło w pokoju. <grywa> Zmaki na dziwny zapach. No, to razie kończymy relację w takim razie z tego rodzicowego miejsca, ale być może jeszcze wrócimy by skomentować dwie lub trzy rzeczy, które nikną w trakcie. Filip raz kolejny. Filipowi udało się namówić osoby z naszej grupy, by zrobiła mu zdjęcie. E, w ciągu e, naszej podróży wydaje się, że Filip już prosił około 130. Tak właśnie mówię o, mówi o tym, że fi... Artur, nie przeszkadza mi właśnie Artur, Artur, powiedz mi, powiedz Czy tobie też się wydaje właśnie, że Filip generalnie Już po raz 153 poprosił jakąś osobę Żeby zrobiła jemu zdjęcie Myślę, że to nie po raz 153 Tylko co najmniej 218 18, tak dokładnie, nagabuje i po prostu mądzi Woli żegnamy się w dzisiejszym odcinku samochodowo doliniarskim. Piękne miejsce, naprawdę polecamy. Przed chwilą w poprzednim wejściu wymieniliśmy nazwę. Znajdźcie sobie. Zresztą będą, jak już wspomniałem, mapa zdjęcia. Może trochę filmu. Wszystko będzie. A my wsiadamy do samochodu. Idziemy dalej, ale kończy się dzisiejszy odcinek. Barnawa przyjemny, po malej lewej, po prawej skały lewej skały. Trochę turystów przyszło. Czy My ja... byliśmy tutaj w godzinie o godzinie 8.40. Ja, ja powiem jeszcze jedną rzecz, dobrze, tak co tak. dla do, do, do, do naszych słuchaczy, A, przy odbiornikach. Tak. Wielka szkoda, że Państwo sami nie mogą tego zobaczyć na własne oczy. To jest po prostu niesamowity widok. Przepiękna, no. przepiękna dolina, skąpana w słońcu i w cieniu. Jednocześnie. I jaskółki latają Jaskółki i osły idą. Tak. E, palmy, a tam jest tak. kawałek w prawda, palmy, bo tam trzy no. liście zostały tej. No ale w zasadzie nie ma roślinności, ale jest bardzo ładnie tak, tak powiem i wsiadamy. Nasz, nasz kierowca obrany w przepiękny strój berbera, Tak. Dułarega. Tak, niebieskie takie barwy, na głowie niebieski turban. I bardzo gustowne okulary w złotych oprawkach. Tak, nie szkodzi. Nie szkodzi, bardzo no ładnie, tak. Emilia ma taki same. Emilia zdaje się, że polubiła naszego, naszego e, kierowcę. I tym pięknym, nastrojowym dźwiękiem wody, która wypływa spod skał, tak koło naszego miejsca, gdzie byliśmy na kawie, nagle rzeka się kończyła, ale patrzymy, no tu rzeka wypływa spod skał takim wąskim strumyczkiem, a tutaj się robi coraz szersza, zatem żegnamy się i zapraszamy na dzień kolejny na podcast nie tylko dla orów.